Koniec roku to czas refleksji nad minionym rokiem. Zazwyczaj tak jest. Zazwyczaj patrzymy wstecz i zastanawiamy się, co dobrego w naszym życiu się wydarzyło. Patrzymy też na nasze pomyłki, porażki, upadki. Mam nadzieję, że wyciągamy z nich właściwe lekcje, aby kolejny rok, który się zaczyna, był lepszym od tego, który minął. Niektórzy mają taki zwyczaj jakichś takich postanowień noworocznych nawet. i Agnieszka ty ostatnio pytała takiego naszego nowego znajomego i pyta go właśnie, co będzie teraz robił w tym tygodniu, bo ma wolne, nie pracuje. I on mówi, no właśnie będę rozmyślał o noworocznych postanowieniach. Ten psalm, który czytaliśmy, psalm 107, jest jednym z takich psalmów, które zawierają właśnie świadectwo o tym, co wydarzyło się w życiu różnych ludzi. I tutaj wielokrotnie jesteśmy zachęcani do tego, by dzielić się świadectwem, by... Opowiadać o tym, co, czego doświadczyliśmy i czego doświadczamy z Bogiem i z pewnością potrzebujemy tego, potrzebujemy przełamywać nasz wstyd, nasz lęk, naszą obawę, że to, co chcemy powiedzieć nie ma wielkiego znaczenia i składać świadectwo o tym, jak dobry jest nasz Bóg, jak wielki jest nasz Bóg. I nie zawsze to świadectwo musi trwać pół godziny, można powiedzieć świadectwo w kilka minut. I jak czytamy ten psalm, zauważymy, że w nim są aż cztery świadectwa, których przeczytanie zajmuje zaledwie kilka minut. A są to świadectwa naprawdę wielkich rzeczy, które wydarzyły się w życiu tych ludzi. A więc składanie świadectwa o tym, co Bóg w naszym życiu uczynił, nie musi wymagać jakiegoś szczególnego przygotowania i nie wiadomo jakiej ilości słów. Ważne jest, aby to nasze świadectwo zawierało elementy, które powinno zawierać. I ten psalm, myślę, jest dla nas taką lekcją, jak składać świadectwo, w jaki sposób mamy mówić o Bogu, aby było to Jemu miłe i aby prowadziło do celu, do którego nasze świadectwo ma prowadzić. W pierwszych trzech wierszach Czytamy, aby wysławiać naszego Pana. Wysławiać to znaczy opowiadać o Nim, ogłaszać to, kim jest i mówić o tym, co czyni. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Niech mówią odkupieni przez Pana. Zwróćcie uwagę. To ci, którzy doświadczyli Bożego odkupienia, których Bóg wyrwał z tego świata, którzy stali się na nowo Jego własnością, to ci mają właśnie mówić, że jest dobry, że Jego łaska trwa na wieki. Ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela, których zebrał z ziem, ze wschodu i zachodu, z północy i południa, ze wszystkich stron świata. Ten psalm, podobnie jak wiele innych miejsc Słowa Bożego, wzywa tych wszystkich, którzy doświadczyli Bożej dobroci do wysławiania Go, do opowiadania o Jego cudownych dziełach, do wychwalania różnorodnych przejawów Bożej łaski. I świadectwa Bożego ratunku i pomocy zawarte w tym psalmie mogą być rozpatrywane na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, możemy na nie patrzeć w kontekście dziejów Izraela, tego jak Bóg w tym narodzie się objawił i co w tym narodzie uczynił. I bibliści twierdzą, że ten psalm został napisany po powrocie z niewoli babilońskiej i w nim odzwierciedlone są historyczne wydarzenia i przeżycia, jakie miały miejsce w dziejach Izraela. Po drugie, możemy patrzeć na ten psalm w odniesieniu do doczesnego doświadczenia pokutujących grzeszników. Ten psalm pokazuje ludzi, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach z powodu grzechu, z powodu nieposłuszeństwa i w swej pokucie doświadczają Bożego odkupienia z grzechu. Po trzecie, możemy patrzeć na ten psalm na płaszczyźnie duchowych przeżyć wszystkich wierzących, bo i my możemy odnaleźć siebie w tych świadectwach i słuchając ich, do tego nas przede wszystkim zachęcam, abyśmy słuchając świadectw tych ludzi, którzy doświadczyli Boga, zobaczyli siebie i tego, jak my doświadczyliśmy Boga i za ich przykładem robili to, co winniśmy robić, jeśliśmy doświadczyli Boga w naszym życiu. Pierwsze wiersze tego psalmu, jak widzieliśmy, skierowane są do odkupionych przez Pana, a więc tych, którzy przez Jego przemożne działanie stali się Jego szczególną własnością wśród narodów ziemi. To im zostało darowane, to nam zostało darowane duchowe oświecenie. Szczególna łaska poznania i doświadczenia dobroci Boga. To my jesteśmy wzywani do składania świadectwa o mocy, o wielkości, o miłosierdziu Boga i zbawieniu, jakie stało się naszym udziałem w wyniku Jego działania. Każde z tych kolejnych świadectw zawartych w tym psalmie składa się z czterech elementów. Po pierwsze mamy opis ich tragicznego położenia. To jest charakterystyczne, że człowiek, który nie znajduje się w jakimś trudnym położeniu, z natury nie szuka Boga, z natury nie woła do Boga, z natury nie sądzi, że Bóg mu jest do czegoś potrzebny. Dopiero gdy w życiu coś zaczyna się dziać negatywnego, kiedy przychodzą doświadczenia i burze, serce ludzi, nawet grzeszników, zwraca się ku Bogu. I to jest drugi element tego świadectwa, każdego z tych świadectw w tym psalmie. Ich poszukiwanie pomocy u Boga. Po trzecie, ten psalm mówi o Bożym ratunku, że Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go wzywają. Oczywiście nie zawsze ta Boża odpowiedź i to Boże odkupienie i to Boże zbawienie ma taką formę, jaką przedstawia ten psalm. Mamy inne miejsca Słowa Bożego, inne nawet psalmy, które pokazują, że ta Boża odpowiedź i to Boże odkupienie ma przeróżne formy. Ten psalm podąża za pewnym wzorcem, który bardzo często też słyszymy w chrześcijańskich świadectwach. Takimi świadectwami najchętniej się dzielimy. Takie świadectwa najłatwiej jest nam przedstawić, bo w nich wyraźnie widać, Bożą łaskę, Bożą dobroć, Bożą odpowiedź. Natomiast czasami Boża odpowiedź, która również wyraża Jego dobroć, Jego łaskę, Jego miłość, przychodzi w innej formie. I koniec tego psalmu, który jakby jest takim podsumowaniem tych wcześniejszych czterech świadectw, pokazuje nam, że Bóg działa w różny sposób, w złożony sposób i że Jego zbawienie jednocześnie Ociera się o Jego sąd. A więc mamy opis tragicznego położenia, poszukiwanie pomocy u Boga, Boży ratunek i w końcu reakcja uratowanych. Rozważanie tego psalmu, wierzę, może i nam pomóc we właściwym ujęciu naszego świadectwa. O czym powinniśmy mówić, gdy dzielimy się z innymi naszym przeżyciem? Bożego działania, Bożego zbawienia, Bożej pomocy. Popatrzmy na pierwszy punkt ich świadectwa. Psalm 107, najpierw wiersz 4 i 5. Błądzili po pustyni, po pustkowiu, nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego. Byli głodni i spragnieni. Dusza w nich omdlewała. A więc pierwsza część, pierwsze świadectwo, to obraz zagubionych pielgrzymów na pustynnych bezdrożach. Głodnych, spragnionych, ledwo powłóczących nogami, tracących nadzieję na odnalezienie drogi do zamieszkałych terenów. Jest to raczej nam obcy obraz. Ilu z nas było na prawdziwej pustyni? Ilu z nas doświadczyło wędrówki, przez spieczone tereny, gdzie tylko piach. gdzie słońce bije z taką siłą, że w ciągu dnia właściwie podróżowanie jest niemożliwe. Czasami oglądałem te filmy, gdzie ci beduini na tych wielbłądach myślę, skąd oni wiedzą, gdzie oni mają iść w ogóle. Dzień za dniem, dzień za dniem, te karawany ciągnące. Jednokrotnie ludzie padający, zwierzęta niewytrzymujące. Przypomina nam to lud Izraela na pustyni, błąkający się przez 40 lat, chodzący w kółko, aż wymarło całe niewierne pokolenie. I iluż to ludzi wydaje się prowadzić takie właśnie życie. Życie wielu ludzi można byłoby zamknąć w tym obrazie. Chociaż mieszkają w kraju, gdzie nie ma fizycznej pustyni, ich życie jest pustynią. Jest bezcelowym włóczeniem się z miejsca na miejsce. Suchy piach codziennej prozy życia. Żmudne staranie się o przetrwanie kolejnego dnia, kolejnego miesiąca, kolejnego roku. I to wszystko. Życie wielu ludzi tak właśnie wygląda. Wydaje się być ciągłą pustynią. Ciągle czują nienasycenie. Ciągle są niezadowoleni. Ciągle czegoś im brak. I nie mogą dojść do miejsca, gdzie odpoczną, gdzie znajdą życie, ale żyją na pustyni. I również w naszym doświadczeniu ludzi wierzących, również duchowi pielgrzymi wędrują czasami przez pustynię. My także doświadczamy okresów duchowej pustki, braku wyraźnego szlaku, zagubienia i doświadczenia jakiejś wewnętrznej próżni, jakiegoś niedosytu. A więc pierwsza grupa, która tutaj składa świadectwo, to ludzie zagubieni, ludzie zmęczeni i znużeni. Kolejna grupa ludzi to zniewoleni. Wiersz 10, 11 i 12. Siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ sprzeciwili się Słowom Bożym i pogardzili Radą Najwyższego. Serce ich Upokorzył trudem. Słaniali się, a nikt im nie pomógł. To brzmi jak Izrael w niewoli babilońskiej. Zredukowani do roli najniższych sług, poza nielicznymi wyjątkami jak Daniel i jego towarzysze. Wierz jedenasty wskazuje przyczynę ich położenia. Sprzeciwili się Słowom Bożym i wzgardzili Radą Najwyższego. Mimo licznych napomnień proroków, Izrael tkwił w nieposłuszeństwie i pogrążał się w swej bezbożności, aż do momentu zesłania ich do niewoli. Jednak to doświadczenie nie ogranicza się także do narodu wybranego. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy kto grzeszy jest niewolnikiem. Grzechu. I w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale czytamy o niewolnikach zguby, o tych, którzy ulegają grzechowi. I Piotr mówi, czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Grzech, nieposłuszeństwo Bogu, odrzucenie Jego słowa, Jego rad prowadzi do zniewolenia, niedowolności. Wielu ludzi sądzi, że są wolni, dlatego że nie liczą się z tym, co Bóg mówi. I twierdzą, że to jest wolność. Robić tak, jak im się podoba i lekceważyć Boże przykazania, Boże ostrzeżenia, Boże nakazy. I mówią, ja jestem wolny człowieku, ty jesteś zniewolony. Ty z tą swoją Biblią masz takie ograniczenia, masz takie klapki na oczach, a ja jestem wolny. Prawda jest taka, że człowiek samowolny pogrąża się w duchowej ciemności. Jego duszę ogarnia mrok depresji, wyrzutów sumienia, poczucia winy. Bogactwo grzechu to duchowa nędza i kajdany, zmartwione serce, utrudzona dusza i w końcu ogarnie cię poczucie bezsilności i daremnie szukasz ukojenia. Wydaje się, że nikt i nic nie może ci pomóc. Igraszki z grzechem to poważna sprawa. To, co dzisiaj smakuje jak miód, jutro może okazać się gorzkie jak piołn. To, to, po co dzisiaj sięgasz, myśląc, że decyzja należy do ciebie, jutro może stać się twoim panem i przejąć kontrolę nad twoim życiem. Ludzie zniewoleni, związani nędzą i żelazem. Kolejna grupa to ludzie złożeni śmiertelną chorobą. Wiersz 17 i 18. Chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swych win. Wszelki pokarm obrzydł im i byli już bliscy bram śmierci. Grzech nie tylko zniewala, ale także rodzi gorzki owoc cierpienia i śmierci. Czasami jest to powolna śmierć. A czasami nagła. Jednak wszyscy grzesznicy są trawieni śmiertelną chorobą dolegliwością duszy, która prowadzi człowieka do miejsca, gdzie nic już nie smakuje. O, dzisiaj ktoś może grzeszyć i śmiać się. Nieposłuszeństwo może wydawać się błachostką i gładko spływać przez gardziel porządliwości. Jednak kiedy grzech wykona w sercu człowieka swoją podstępną pracę, prowadzi człowieka do bram śmierci. I wtedy już nie jest do śmiechu. Wtedy żaden, nawet najbardziej pociągający grzech nie przynosi już ulgi ani pocieszenia. Świadectwa ludzi tego świata zapisane na kartach historii dowodzą tego jasno. Grzesznicy, którzy grzeszyli, powiedzielibyśmy nieraz ponad miarę, popuścili w wodze wszelkich swych rządz. i wielu z nich znalazło się w miejscu, w którym już nie wiedzieli po co mają dalej żyć i skończyło swoje życie. Pewnie znacie tą historię o człowieku, którego obraz został namalowany w jego młodości. I ten człowiek myślał, że może żyć grzesznym życiem i nie będzie ponosił tego konsekwencji. Całe konsekwencje spadały na jego obraz. Ten obraz stawał się coraz bardziej potworny, ale ten człowiek zachowywał młodość, zachowywał swe siły. A jednak i ta historia pokazuje utrapienie duszy tego człowieka. I niemożność życia z tym ogromnym ciężarem grzechu, który choć nie widać było na zewnątrz, trapił go od wewnątrz, aż do momentu, że targnął się na ten obraz i pozbawił siebie życia. To oczywiście tylko historia, ale jest to historia, która pokazuje przemyślenia jej autora. Jeśli poznacie jego życie, to wydaje mi się, że ona jest odzwierciedleniem jego samego, jego własnego utrapienia. To był człowiek, który powiedział, mogę żyć, jak mi się tylko podoba i rzeczywiście tak żył. Żył podłym życiem, a jednak jego duszę trawiła ta zaraza. Jakiż to tragiczny stan, kiedy człowiekowi obrzydnie wszelki pokarm, kiedy nic nie smakuje tak jak dawniej, nie masz na nic apetytu, we wszystkim czujesz woń śmierci. Myślisz, że występne życie jest zabawne? Tylko poczekaj, aż gangrena grzechu opanuje twoją duszę i ciało. Iluż to ludzi z uśmiechem podnosiło do ust pierwsze kieliszki alkoholu. Chichotało po zapaleniu pierwszego papierosa, może z kaszlem. Drżało z podniecenia po pierwszym porządliwym spojrzeniu. A dzisiaj zniewoleni i zniszczeni chorują na śmierć. Ostatnia grupa to ludzie ogarnięci lękiem z powodu przytłaczających okoliczności. Od 23 do 27 wiersza. Ci którzy na statkach płynęli po morzu. Uprawiając handel na wielkich wodach, widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach. Rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale. Wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny. Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie. Zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość, Obróciła się w Niwecz. Ostatnio jak byliśmy z Leszkiem w Ciechanowie, z takim bratem Janem Mroczką, którzy go znają, żeśmy siedzieli rozmawialiśmy o sztormach i burzach. Ja akurat nie, nie doświadczyłem wielkiego sztormu, ale Leszek i Jan doświadczyli. I opowiadali o tych momentach, gdzie po prostu dwało się, że ten, że ten statek po prostu pęknie na kawałki. Ten huk, ten strach, te, ta moc tych żywiołów, w których... Te, te ogromne już statki dzisiejsze wydawały się łupiną, która zaraz pęknie. I znowu moje wyobrażenie tego, co działo się na morzach jest oparte tylko na podstawie tego, co słyszałem i co widziałem na jakichś filmach. Ale myślę, że morze jest dobrą ilustracją stabilności naszego życia. Nasze życie jest tak stabilne jak morze. Kiedy świeci słońce, kiedy wieje lekka bryza, stawiamy żagle i kierujemy nasz okręt, nasz okręt tam, gdzie chcemy. Czujemy się pewnie, mocno trzymamy ster naszego życia, panujemy nad sytuacją, zmierzamy do obranego przez nas celu. Dopóki nie nadciągną czarne chmury, dopóki nie zerwie się gwałtowny wiatr dopóki fale nie zaczną zmywać pokładu. To tak jak w dziejach apostolskich czytamy o jednej z podróży Aposta Pawła. Nie chcieli przezimować w jednym miejscu. Paweł mówi do nich, zostańmy tutaj, tutaj będzie bezpiecznie, ale kapitan uważał, nie, jest dobra pora, wieje leciutki wiatrzyk wietrzyk, spróbujemy, popłyniemy. I czytamy, nagle zerwał się sztorm. I przez całe tygodnie ci ludzie walczyli o swe życie i stracili już wszelką nadzieję. Wtedy, kiedy okazuje się, Ogrom i siła tych żywiołów, które nas otaczają, ogarnia nas lęk. Cała nasza mądrość obraca się w niwecz. Kiedy jakiś czas temu słyszeliśmy te doniesienia o tej katastrofie jądrowej w Japonii. Jakimś to otrzeźwieniem, myślę, było dla wielu ludzi. Japonia, kraj tak wysoko rozwinięty, mający taką technologię. Oni budowali te reaktory jądrowe i mówili, tutaj nic nie może zagrozić. Byli tak pewni bezpieczeństwa na wyspach, gdzie są trzęsienia ziemi. Ale to, to, jest, to jest szczyt osiągnięć ludzkich. Japonia. Wiecie, jak kupujecie baterie z Chin i baterie z Japonii, to wiecie, jaka jest różnica. Kto chciałby kupić chiński telewizor, jakby miał w tej, w tej samej cenie japoński telewizor? Japonia. Ale kiedy pojawia się trzęsienie ziemi, okazuje się, że cała ludzka mądrość w niwecz się obraca. Człowiek jest bezradny wobec takiego żywiołu. Kiedy otwiera się ziemia, kiedy wybucha wulkan, kiedy wyspy całe zalewane są tsunami, okazuje się, że nic nie możemy zrobić. Nic. Możemy jedynie ratować to, co pozostaje po tym. Okazuje się nasza ludzka bezsilność, nasza ludzka słabość. Okazuje się, że nie jesteśmy wcale tacy wielcy i tak niewiele od nas zależy. Rozszalałe żywioły, mają zdolność dowieść nam naszej bezradności, naszej kruchości i naszej zależności od kogoś daleko większego. Życiowe sztormy, kiedy chwieje się pod nami ziemia, kiedy okoliczności wymykają się nam spod kontroli, kiedy to już nie my sterujemy naszym statkiem, ale to burza nim miota, tak jak tylko chce. Gdy życiowe tragedie spadają na nas z impetem, kiedy wszystko się sypie i nie ma się na czym oprzeć. Przeżyliście w swoim życiu jakieś burze? Wiecie o czym mówią słowa tego psalmu. Mamy tutaj cztery obrazy tragicznego ludzkiego położenia. Zagubienie, zniewolenie, schorowanie i bezsilność wobec nieokiełzanych okoliczności. Gdzie... Ludzie mają szukać pomocy, gdzie mają się zwrócić, gdy znajdują się w takich sytuacjach. Niektórzy od razu się poddają, albo szybko się poddają i załamują ręce. Mówią, czemu mnie to spotkało? Za jakie grzechy ja tak cierpię? Przecież tak dobrze się sterowało tym statkiem. Przecież miałem takie dobre chęci. Przecież ja nie chciałem niczego złego. Albo obiecywali mi, że będzie tak dobrze. A na początku przecież tak wszystko dobrze szło. Czemu teraz to tak w, jakoś nie tak wyszło? Wielu ludzi, kiedy przychodzi choroba, kiedy są strąceni do więzienia, kiedy gdzieś się zagubią w życiu, kiedy okoliczności zaczynają ich przytłaczać, załamują się. Popadają w depresję. Narzekają, stają się zgorzkniali i cyniczni i mówią, ten świat jest źle poukładany. Panu Bogu nie udało się to stworzenie. Co za durne życie, co za marna egzystencja, samo zło, wszystko nie tak. I Tutaj staram się uważać na słowa, żeby nie powtórzyć tego, co czasami słyszę, co ludzie mówią w takich sytuacjach. Przeklinają to życie. Są załamani. Nie wiedzą, co czynić. Po prostu życie nie ma sensu. Inni są po drugiej stronie. Mówią, nie, trzeba się wziąć w garść, człowieku. Nie załamuj się. Nie. Trzeba po prostu dodać sobie trochę animuszu. Muszę się tylko bardziej postarać. Muszę tylko mocniej wierzyć. O, gdybym tak trochę mocniej tylko wierzył. Tak, muszę sobie powtarzać, żeby... Mieć taką pozytywne nastawienie. Cokolwiek się dzieje, ja mam pozytywne nastawienie. Wszystko będzie dobrze, damy radę. Zacisnę zęby, jakoś przetrwam. Jeszcze inni rozpaczliwie chwytają się każdej nadpływającej deski, licząc, że będzie to deska ratunku. Może ten kościół, może ta religia, może ta droga, może ta filozofia. Może przyjaciele jakoś pomogą, kumple się znajdą. Może jacyś y, y, poczciwi ludzie wyciągną mnie z mojego więzienia. O, gdybym tylko znalazł dobrego lekarza, nie tych konowałów, ale jakiegoś dobrego lekarza. Gdzie jest jakiś dobry lekarz, który może mi pomóc w mojej chorobie? Może jakiegoś psychologa, może jakiegoś duchowego doradcę, może jakieś panaceum na moją chorobę jakakolwiek szalupa ratunkowa. Gdzie ludzie mają szukać pomocy, gdy znajdują się w takich sytuacjach? Ten psalm w każdym przypadku wskazuje jedną i tę samą drogę ratunku. Wiecie, czasami my oczekujemy, że w naszej sytuacji, w naszym problemie potrzeba jakiegoś oryginalnego rozwiązania. A Biblia z uporem maniaka, jeśli tak mogę brzydko powiedzieć, wskazuje nam na proste, Boże rozwiązania naszych problemów. Dzisiaj ludzie w Kościele znudzili się tymi prostymi rozwiązaniami i stają się, starają się być oryginalni, nowocześni i wprowadzają do Kościoła jakieś nowe rzeczy i mówią spróbujmy tego, zastosujmy to, może to zadziała. Podczas gdy Biblia, zobaczcie chociażby w tym psalmie, czterokrotnie podaje to samo rozwiązanie. Wersz szósty. Wołali do Pana w niedoli swej, a On wybawił ich z utrapienia. Wersz trzynasty. I wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Wierz dziewiętnasty. Wtedy wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. I wierz 28. Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Nie trzeba wielkiego mózgu, żeby zrozumieć, co trzeba robić w tych sytuacjach, jaka jest Boża droga ratunku. Cztery razy nam to powtórzono w tym psalmie, żeby nam to utkwiło w głowie. Zwróćmy uwagę na tę prostą, praktyczną zasadę zbawienia. W swej niedoli wołali do Pana. To wszystko. Niczego mu nie dali, niczego dla niego nie zrobili, Niczym Mu się nie przypodobali, niczym nie zasłużyli sobie na Jego pomoc, ale w swej niedoli wołali do Niego. Modlili się, prosili o pomoc, błagali o łaskę, o miłosierdzie, o ratunek, o zbawienie. Przyszli ze swoimi problemami do Pana, do Jahwe, Boga Wszechmogącego, Stwórcy i Władcy Wszechświata, tam winniśmy się zwracać w każdej naszej niedoli. To jest miejsce pewnego ratunku i pewnego spawienia. Otwórz swe usta i wołaj z głębi serca do Boga, który ma moc ciebie uratować, dla którego te żywioły nie stanowią takiego problemu, jaki stanowią dla ciebie i dla mnie. Dla którego twoja choroba, czy to ciała, czy duszy, nie stanowi medycznego problemu. Twoje więzy nie są zbyt ciasne, zbyt mocne, zrobione zbyt twardego żelaza, aby On nie mógł ich skruszyć, to On może Ci wskazać drogę na pustyni. Biblia zawiera dziesiątki przykładów ludzi, którzy w najbardziej niesprzyjających okolicznościach, w beznadziejnych przypadkach, w niemożliwych do zmiany sytuacjach zawołali do Boga. I niejednokrotnie długo wołali do Boga. I doświadczyli cudu, doświadczyli Jego ingerencji, doświadczyli Jego zbawienia, doświadczyli Jego dobroci i łaski. Przekonali się, że dobry jest Pan i łaskawy. Mojżesz nad brzegiem Morza Czerwonego, z jednej strony Egipcjanie, z drugiej strony morze. Daniel wrzucony do jaskini lwów, szadrach, meszach i abednego, wrzuceni do tak rozgrzanego pieca, że strażnicy, którzy ich wrzucali, poginęli. Eliasz na górze Karmel, gdzie wszyscy byli przeciwko niemu. Słudzy Bala. Piotr w więzieniu Heroda, oczekujący na wyrok śmierci. Paweł i Sylas w lochach Filipi. Wołali do Pana, a On wybawił ich z ich niedoli. W swej niedoli wołali do Pana, a On wybawił ich z utrapienia. I nasz psalm zawiera opisy, jego wybawienia, które były udziałem tych ludzi. Nie będę już ich komentował, ale przeczytajmy je. Wiersz siódmy i ósmy. Poprowadził ich drogą prostą, aby mogli dojść do miasta zamieszkałego. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich. Wiersz dziewiąty. Napoił bowiem duszę pragnącego, a duszę głodnego napełnił dobrem. Wiersz czternasty do szesnastego. Wyprowadził ich z ciemności i z mroku, a więzy ich rozerwał. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich, ponieważ skruszył bramy spiżowe i połamał zasuwy żelazne. Wierz dwudziesty. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć. I wyratować ich od zagłady. Wiersz 29. Uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Wiersz 35 do 38. Pustynię zamienił w zbiorniki wód, a ziemię suchą w źródła wód. Osadził tam głodnych i założyli miasto do zamieszkania obsiali pola i zasadzili winnice i zebrali obfity plon. Błogosławił im i rozmnażali się bardzo a bydła ich nie umniejszył. I wiersz 41 Ubogiego podniósł z nędzy i rozmnożył rodzinę jego jak trzodę. Co za świadectwa! Jakże niezwykłe dzieła! Jakże cudowne objawy Bożej mocy, dobroci i łaski! Ostatnia rzecz, która jest zawarta w tych świadectwach. Reakcja tych, którzy tego doświadczyli. Co winni zrobić ci, którym Bóg tak się objawił? Których, w których życiu Bóg takich rzeczy dokonał? Jak dać upust radości, która jest w ich sercach? Jak zareagować na te wszystkie odpowiedzi na modlitwę? Wierz ósmy. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego. I za Jego cuda dla synów ludzkich. Wiersz piętnasty. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego. I za Jego cuda dla synów ludzkich. Wiersz dwudziesty pierwszy i dwudziesty drugi. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego. I za cuda Jego dla synów ludzkich. Niechaj składają ofiary dziękczynne. Niech z radością opowiadają o Jego czynach. Wiersz trzydziesty pierwszy i trzydziesty drugi. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niechaj Go wysławiają w zgromadzeniu ludu i niechaj Go chwalą w radzie starszych. Właściwą reakcją na Boże działanie jest chwała, jest dziękczynienie, jest uwielbienie, jest radosne opowiadanie innym o Bożych czynach. I to powinno być, bracia, siostry, naszym codziennym zajęciem. Błądziłem po bezdrożach tego świata, bez mapy, bez celu, bez sensu, aż ktoś mi wskazał na Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Wołałem do Niego w mej niedoli, a On wskazał mi drogę do złotego miasta, nowego Jeruzalem, które zstępuje z góry od Ojca. On też wyposażył mnie do wszystkiego, czego potrzebuję w drodze do tego miasta i prowadzi mnie. Na każdym kroku, mej drogi, byłem zniewolony grzechem, niezdolny zerwać ze swoimi grzesznymi nałogami. Bezsilny wobec własnej nieprawości, która trzymała mnie w okowach. Aż ktoś wskazał mi Jezusa, który powiedział, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Wołałem do Niego w mej niedoli, a On zerwał moje więzy. Obdarzył mnie chwalebną wolnością i powołał mnie do swojej służby. Nie służby grzechowi ku śmierci, ale służby sprawiedliwości ku życiu. Byłem śmiertelnie chory. Moja dusza nie znała pokoju. Moje serce było niespokojne. Czułem wewnętrzną pustkę i duchowy głód. Moja religijność i moje dobre uczynki przynosiły mi niewiele pocieszenia i radości. Aż ktoś Wskazał mi Jezusa, który jest dobrym lekarzem. On oczyścił mnie z trądu grzechu. Dał mi nowe serce, zdrowe serce. Namaścił me oczy uzdrowieńczym balsamem. Dotnął mych uszu i dał mi słuch, tak że mogę słyszeć Jego głos. Wzmocnił moje ręce, posilił moje kości. To Jezus uciszył sztorm i nakazał wiatrom ustać. On wyciągnął do mnie swą dłoń, gdy tonąłem w zgubnej toni. To On wjedzie mą łódź do bezpiecznego brzegu. Spójrzcie jeszcze na ostatni wiersz tego psalmu. Kto jest mądry, niechaj się tego trzyma. I rozważa łaskawość Pana. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy Tobie za świadectwa tych, którzy doświadczyli Ciebie, które zawarłeś w Twym Słowie, tak wiele świadectw, ludzi, którzy znaleźli się w sytuacjach, w których wydawało się, że już nie ma ratunku, że już czeka ich pewna śmierć, że już jedynie marna egzystencja, że już niczego się nie można spodziewać dobrego. Panie, dziękujemy, że wzbudziłeś w ich sercach wiarę, że posłałeś do nich swych sług, że w taki czy w inny sposób wskazałeś im na to miejsce, gdzie mogą uzyskać pomoc. Objawiłeś im siebie i swą łaskę i swą dobroć i zawołali do Ciebie i wołali do Ciebie, a Ty nie pozostałeś głuchym na ich głos, ale zmiłowałeś się, zlitowałeś się i przyszedłeś swą pomocą, ze swym ratunkiem, ze swym zbawieniem, o, z odkupieniem, z życiem, z wyzwoleniem, ze wskazaniem drogi. Dziękujemy, Ojcze, za te biblijne świadectwa Twoich wyzwolonych, Twoich odkupionych. I dziękujemy też za świadectwa, jakich czytamy w historii i jakie też oglądamy wokół nas i doświadczamy w naszym własnym życiu. Każdy z nas, jeśli tylko zawołaliśmy do Ciebie w naszej niedoli, Doświadczył Panie, że jesteś dobry Że jesteś łaskawy I że nie zostawiłeś nas Ale przyszedłeś i do nas I pomogłeś nam w naszych utrapieniach Czasami inaczej niż sobie to wyobrażaliśmy Czasami zaskoczyłeś nas swoją odpowiedzią Czasami rozczarowałeś nas Ale z perspektywy czasu Musimy przyznać, że jesteś dobry Że Twój plan był lepszy od naszego planu Że Twoja droga była lepsza od naszej drogi że Ty, Panie, zaplanowałeś coś więcej, coś ponad to, o czym myśleliśmy i o co prosiliśmy. I chcemy wyznawać razem z odkupionymi Twoimi, że jesteś dobry, że Twoja łaska trwa na wieki. I chcemy opowiadać innym, Panie, którzy są w tych okowach śmierci, którzy są miotani przez życiowe okoliczności, którzy błądzą po pustyni, którzy chorują na śmiertelną chorobę o tym, co dla nas uczyniłeś. I wskazać im na Ciebie, który możesz im pomóc, aby zawołali do Ciebie w swej niedoli. A Ty, Panie, daj im się znaleźć, a Ty odpowiedz im, a Ty daj, aby kolejne usta rozgłaszały Twą chwałę, świadczyły o Twojej dobroci i opowiadały cudowne świadectwa. Zachęcaj nas, Panie, abyśmy byli ludźmi, którzy nie zamykają w sobie rozlicznej łaski Twojej, ale daj nam tę odwagę. Daj nam tę radość i tą chęć dzielenia się tym, co dla nas uczyniłeś i co wciąż czynisz. Daj, Panie, nam tę łaskę, byśmy z ochotą, z radością dzielili się i opowiadali wszystkim o tym, jak dobry jest Pan w naszym życiu, jak dobre rzeczy dla nas uczynił. Amen.